Rozdział trzynasty Jezus naucza nefitów, jak mają się modlić. Powinni gromadzić sobie skarby w niebie. Dwunastu, służąc Bogu, nie powinno troszczyć się o rzeczy doczesne. Porównaj z rozdziałem szóstym Ewangelii według Mateusza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że pragnę, abyście wspomagali biednych. Ale strzeżcie się, abyście tego nie czynili z myślą o chwale w oczach innych. Gdyż wtedy nie będziecie mieli nagrody waszego Ojca, który jest w niebie Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie każ trąbić przed sobą Jak czynią to obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili Zaprawdę powiadam wam, że mają już oni swoją nagrodę Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa aby twoja jałmużna Pozostała w ukryciu A twój ojciec, który widzi w ukryciu Sam cię nagrodzi Gdy się modlicie Nie bądźcie jako błudnicy Gdyż lubią się oni modlić Wystając w synagogach I na rogach ulic Żeby ich ludzie widzieli Zaprawdę powiadam wam Że mają już swoją nagrodę Ty zaś, gdy chcesz się modlić Wejdź do swej izby Zamknij drzwi i módl się do Twego Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, wynagrodzi Cię. Gdy modlisz się, nie powtarzaj w kółko, jak czynią poganie, którzy uważają, że zostaną wysłuchani, mówiąc wiele. Nie bądźcie im podobni, albowiem Wasz Ojciec wie, czego Wam potrzeba, zanim Go poprosicie. W ten sposób się módlcie. Nasz Ojcze, który jesteś w niebie Niech się święci Twoje imię Niech spełnia się Twoja wola na ziemi Tak jak w niebie Przebacz nam nasze winy Jak i my przebaczamy tym, którzy wobec nas zawinili I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie Ale zachowaj nas od złego Albowiem Twoim jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy wasz Ojciec w niebie, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień, kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako budnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, że mają już swoją nagrodę Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz Aby ludzie nie widzieli, że pościsz, tylko ojciec twój, który jest w ukryciu I ojciec twój, który widzi w ukryciu, nagrodzi cię Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mul i rdza niszczą I gdzie złodzieje włamują się i kradną Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Światłem ciała jest oko, jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie pełne światła. Lecz jeśli oko Twoje jest chore, całe Twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, jak wielka to ciemność. Nikt nie może służyć dwom Panom, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. I gdy Jezus powiedział te słowa, spojrzał na dwunastu, których wybrał i powiedział im – Zapamiętajcie, co powiedziałem, albowiem wybrałem Was, abyście służyli, nauczając ten lud. Dlatego powiadam Wam, nie troszczcie się o siebie, co będziecie jeść lub pić, ani o swoje ciało, w co się macie przyodziać. Czyż życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzienia? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją i nie żniwują I nie zbierają do spichrzów A ojciec wasz niebieski je żywi Czyż nie jesteście więcej od nich warci? Kto z was, martwiąc się Może przedłużyć sobie życie o jedną chwilę? I czemu się martwicie o odzienie? Przypatrzcie się liliom na polu Jak rosną Nie pracują ani przędą a powiadam wam, że nawet Salomon w całym swym przepychu Nie był tak strojny jak jedna z nich Jeśli więc Bóg tak przyodziewa ziele na polu, które dziś jest A jutro do pieca będzie wrzucone Przyodzieje także was, jeśli nie będziecie małej wiary Nie martwcie się więc i nie mówcie co będziemy jeść Co będziemy pić, w co się przyodziejemy albowiem wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się najpierw ustanowić Królestwo Boga i Jego prawość, a wszystkie te rzeczy będą wam dodane. Nie martwcie się o jutro, bo jutrzejszy dzień zadba o siebie. Dosyć ma każdy dzień swojej biedy.